Tylko taką, co potrafi podejść do diabła i wbić mu kołek w skroń. Tak? Mam żonę, to z młotkiem chodzi z pyłów. <śmiech> Patrzcie jak diabeł wbić kołek w skroń. Tak postępują kobiety królestwa. To są kobiety królestwa. A nie, przy Ciebie ubieram. nie. A mi to szczepieństwo, to jest rozłam na podstawie egoistycznego, czy na pewnej formie egocentryzmu. Ja się nie zgadzam, bo tutaj w kościele to jest tak mi się nie podoba. To nie, Chwała Bogu najwyższego. Ja ci kupię bilet, miejsca, szkoda, Okej? Okay. Jest taki, taki człowiek, który założył już w tej chwili ze czterysta kościołów, nazywa się Howard Dog jest pastorem takiej denominacji latarnia Morska. I on w ogóle jak widzi ludzi, którzy przejawiają tylko minimum buntu, no nie, to go bierze do siebie i mówi, ja ci, mówi, zapłacę na lot do innego państwa. Wyjdź ode innych. Proszę cię, zanim nastąpi problem. Więc z gdy mówi jest pieniędzy kościelnych, mi się lot. Bo już widzi, wiesz, widzi w duchu, że to jest kolaborant, nie? To siebie zło. Zabójstwa, czyli Niszczenie, gubienie, pustoszenie e, Gwałcenie, demoralizacja psu, Psucie i tak dalej Zabójstwa, tutaj one nie określają Zamordowanie tylko kogoś Tylko zabijanie różnymi sposobami Na różnych odcinkach Zabijanie wizji u kogoś na przykład Mordercy są tacy Mordercy wizji Którzy odpowiedzą kiedyś przez bokiem Za zabójstwa Mordercy wizji rozumiesz? Mordercy wizji. Mordercy, którzy bez przerwy podważają rzeczy. Różne. Boże rzeczy się dzieją, a oni podważają. Mordują to. rozumiesz? Gdzieś ktoś wchodzi na jakiś pułap. Gdzieś ktoś jest podniesiony, gdzieś moja żona była tak wypełniona Duchem Świętym, że nie mogła jeść, nie mogła spać w ogóle. Chodziła tak w ogóle. Pojechaliśmy do zboru, byliśmy jeszcze w kościelnej sześćdziesiątkowej. Wtedy pojechaliśmy ona tak. Trzeba mówić ludziom, to się stało, a ludziom mówią, spokój się, a gadka zaraz ci przejdzie. Uspokój się. Mówię, ku, ku leży w porodzie kuleży. Kupę z rodem na głowę. Uspokój się. Ale weź się uspokój. Co tutaj robisz? Ona Boga przeżywała. Spotkanie z Bogiem miała A oni przyszli i mówią, spokój się, mordercy. To są uczynki ciała wszystkich. To jest ciało, jajtwo, to jest ciekawe słowo, tam jest metę napisane, od tego jest słowo meta w ogóle, ty. czyli miejsce, ja, ja, jak we mnie to trafiło, ja to niej nie wierzę, a greckie słowo metę, ja mówię, wiem, skąd jest meta, czyli handel gorzało, nielegalny handel gorzało, i to to była metę, metę to była grecka boginka, imprez. Grecka boginka i pres Zobaczcie sobie w końcu. Ja myślałem, jak kory przesłuchaj. Tam jest napisane, u nas przedmoczenie pijaństwo. Wiele, to jest metę. Grecka bogini pijaństwa. I teraz o co chodzi? Tu nie chodzi o to, że... Bo ktoś tam mówi, wiesz, no u nas to się nie pije wina, u nas się tego, u nas się tylko podaje sok ten, podają sok taki, gronowy sok podają w kościołach, bo mówi u nas to dużo, jest mówi alkoholików, ja mówię, ale... chrześcijański kościół anonimowych alkoholików. Pewnie. No wiesz, prawcie, ale u nas tak dużo ludzi uzależnionych, ja mówię, wiesz, bo ja, ja, ja byłem narkomanem, różne rzeczy robiłem, ale to byłem. Nie można być chrześcijaninem i być alkoholikiem. Przepraszam, jeśli rani się uczucie. Ale naprawdę to nie jest tak. Nie jest to, że, że, że, że, że, że nie wino, nie tego To z są To chodzi o to, że uczynkiem ciała jest, e, jest Czego ciało chce? Ciało chce, że była wieczna impreza w jego życiu Taka się inna? Będzie w ten sposób Ciało chce być pijane jakoś Ludzie mówią No wiesz, e, ja nie piłem nigdy. Ja mówię, nie musisz z Nie chodzi o alkoholizowanie się Ta metę to była boginka wszelkiej imprezy Jakiejkolwiek imprezy i nasze ciało chce balować. Czyli ono cały czas chce się wyludować wyluzuj. Rozumiesz o co chodzi? Taki film kiedyś. Słuchajcie, obejrzałem. Już go więcej nie obejrzałem, bo tam wulgaryzmu było dużo. Ale go wtedy obejrzałem mi. I to był film pod.. <coughs> Panie I tam jest taki gość, co jara marihuany. I on tak kocha jaranie marihuanę, że drugi go pyta, mówi, jakie masz marzenie? On mówi. Ja ten chciał być jak Tony Hall Podróżował przez cały świat i ten się najarał Z ich jarał, z tymi jarał Kość, rozumiesz, jego ciało bez przerwy domagało się czegoś Taka fajna, humorystyczny obraz naszego ciała Które bez przerwy chce, żeby mieć jakiś taki highlight, taki, taki luz Nasze ciało nie lubi być brane za mordy i sprowadzane do parteru Ono nie lubi jak mu się rozkazują Ono nie lubi jak ty mówisz Wstawaj rano cielaku! Idziemy przed tron boka, a Cielak Nie, wymyśla. się A to, to, to, to Cię pomogę później Ja ludzi uczę, postaw nogi na zimnej płytce Mówię, mówię Całą swoją moc zgeneruj, Wygeneruj na to, że dojść do kuchni mówię, dotyczy nogą płytki zobaczysz, te przejmujące chuj odechce ci się spać na tyle że zaczniesz mówić innymi językami zacznij, zacznij zacznij, zacznij, zacznij. zacznij. zacznij. zacznij. zacznij. wiesz o co chodzi? rusz się, Każdemu ciału coś robić Ono musi nie pozwól, żeby boginka metę nim rządziła nie pozwól, żeby było pijane wiecznie niech twoje ciało nie będzie pija. rozumiesz, że to chodzi, bo to jest uczynek ciała chęć taki, bycia taki. E, Obżarst. To jest, to jest dokładnie imprezowanie. Życie różnymi formami rozrywki. Ciało chce bez przerwy jakoś być... Roze, wiesz, jakieś hobby chcę mieć. to chcę być. Tak. <śmiech> hobby. Ja nie mam hobby. A miałem różne. Ale nie mam czasu na hobby. Musiałem umartwić moje hobby przyjacielu. Ja naprawdę mam bogatą osobowość. Jestem taki, że ja... kurczę Jakby... Ja... Ja się nie nudzę sam ze sobą. Chodzi o to, że musiałem umartwić, to musiałem to ciało sprowadzić do parteru. Musiałem powiedzieć, ty nie będziesz ciało rządziło mną. I zobaczcie, to o czym wam mówiłem tutaj, to są uczynki ciała. Takie jest nasze ciało, nie inne i nie większe. Tylko takie. To są tylko takie rzeczy. I przeciwstawieniem tego wszystkiego macie dalej te rzeczy, które są związane z duchem. Przeczytajcie sobie dalej, gdzie tam jest miłość, radość cierpliwość, łagodność, dobroć, ale najpierw musimy nauczyć się rozpoznawać, czym to ciało jest i musimy zacząć dawać odpór ciału. Nie skupiajmy się, przyjaciele, na wydawaniu owocu ducha. Nie skupiaj się na tym, nie musisz. On sam przyjdzie. Weź za mordę ciało, a pojawią się owoce ducha. Automatycznie. Nie musisz spędzać przed Bogiem czasu. Panie, więcej więcej radości, więcej dobroci, cierpliwości do dzieci. Przestań tak się modlić. To nie są modlitwy w duchu. Zacznij brać autorytet nad uczynkami ciała, a owoc ducha sam się pojawi, on zadziała sam. Tu nigdzie nie jest napisane, że my mamy zdobywać owoc ducha. Rozumiesz, o co chodzi, ale jest wszędzie napisane, żeby umartwiać ciało. Wiecie o co chodzi? Tu nie jest napisane Panie, więcej miłości. Ja to Ci powiem, nigdy nie dostaniesz więcej miłości, bo cała miłość rozdana jest w Twoim Duchu przez Ducha Świętego. Więc modlenie się już same o miłość w ogóle jest zdurą niezgodną z Biblią. Prawda? <śmiech> nie, Jak się modlisz o radość, to popełniasz kolosalny błąd, ponieważ w ogóle Paweł nigdy nie kazał się modlić o radość, tylko powiedział, radujcie się po prostu. Wiesz, on wytyczne dawał, raduj się! Jak się mam radować? No weź ciało za mordę, to się będziesz radował. Weź sprowadź ciało do parteru, weź sprowadź ciało do parteru. Z tu dzielaka! Już wiesz jak jest, wiesz gdzie ma słabe punkty. To są jego wejścia, to są jego bramy. Zamknij te bramy, zamknij bramy, a Duch będzie wydawał owoc sam z siebie. On jest płodny. Nie musisz go stymulować. Pojawi się cierpliwość nagle. Nagle zobaczysz, że kochasz najgorszych pytlaków na dzielnicy. Nagle! Zobaczcie, że się cieszysz jak wariat! Nagle! Będziesz w pełen pokoju, chociaż wokół będzie kryzys ekonomiczny! Nagle! To się pojawia w tobie po prostu! Ale kiedy? Kiedy ciało jest spychane! Zamknij bramę ciała! Przeciwstaw się ciało i chodź według ucha! To są bardzo proste rzeczy, tylko trzeba zacząć chcieć to robić! Ja ludziom mówię, to jest jak na siłowni, jak w jakimś sporcie. Krok po kroku. Bóg dał konkretne wytyczne. Ta szkoła jest po to, żebyś konkretne wytyczne, żebyś nie wyszedł stąd z, takim, z taką sytuacją. ja czegoś nie wiem, nie masz prawa czegoś nie wiedzieć.